Za wsią głuchą i zapadłą, w lesie wśród muchów i borówek mieszkał imć pan abecadło, herbu, zeszyt i ołówek. Stary tatko abecadło z brzuszkiem, z czarną brudką, serce miękkie miał jak sadło i niestety pamięć krótką. Miał dwudziestu siedmiu synów. Chwalił się gromadką całą, chłopcy zuchy z tęgą miną, lecz urwisy jakich mało, w głowach figle, żarty, psoty, licho wie co z nich wyrośnie. Od nauki, od roboty uciekają, gdzie pieprz rośnie, tu się wymkną, tam wywiną, jak nie oknem po kominem. dokazują niesłychanie, no i rady nie ma na nich. A najbardziej gniewa tatę, że jak na złość, jak na kpiny, Nie pamięta imion dziadek. Ma ich przeszło dwa tuziny. Tak się zawsze śmiesznie złoży, że gdy chce... A. A ma troszkę krzywe nóżki. B ma dwa wydęte brzuszki. C jest zawsze uśmiechnięte. D jest dumne i nadęte. E trzy ząbki ma jak grabki, F wyciąga w prawo łapki. Piękuj rzutkie jest jak świnka, H wygląda jak drabinka, I wciąż gubi swą kropeczkę, J za długie jest troszeczkę, K różkami wszystkich kole, L zagięta jest na dole, L pod pachą nosi patyk, M jak wielbłąd jest garbatę, N wciąż trzyma rączkę w górze, O jest niby jajko w górze, P nakryło głowę kaskiem, R ma kask i jeszcze laskę, S jest niby wąż wygięte. T ma rączki wyciągnięte. U jest jakby nieskończone, W to M jest odwrócone, E Wygląda niby faja, X na sznurku pajac, Z, Z, Z, Z, podobni bracia By się nie myliło tacie, jak się zobie, który synek Z, szed sied, podobni bracia Z dał kropkę Z, przecinek Bardzo to jest niewygodnie dzieci mieć nad dwa tuziny, zwłaszcza, że co dwa tygodnie wypadają imieniny. Gdy miał prezent dla jednego, już szykować musiał drugi. Biedny tata więc dlatego ma dokoła same długi. Gdy ubrania nowe sprawi, to natychmiast psotne dzieci zniszczą, potną, podziurawią i znów dziurą. Każde świeci, a już boskie to skaranie, jak figelują te gagatki. Wciąż się tylko skarżą na nie i sąsiedzi, i sąsiadki. Pracy boją się humcwoty. myślą tylko o zabawie, ze zmartwienia, ze skryzoty. Tato już wyłysiał prawie. Noc majową, księżycową, Przez gęstwinę leśnych kwiatów Ze zwieszoną smutnie głową Na przechadzkę wyszedł tato. Poprzez ciemną zieleń liści Księżyc świeci mu srebrzyście, Słowik śpiewa w ciszy leśnej Najpiękniejsze swoje pieśni. Ale tato smutny idzie, Nic nie słyszy, nic nie widzi, Siadł na starym pniu zwalonym, Zadumany, Zasępiony. Wtem przybiegła stara wrona. Zagniewana, zatrwożona, siadła sobie na kamieniu, zaskrzeczała w uniesieniu. Kra, kra, Jakie dzieci sąsiad ma? To nic po nie zawadiaki, tylko kijem wybić takich. Kra, kra, kra. Jestem na nich bardzo zła. kra. Nie może być tak dalej. Ukaż, tato, je w tej chwili. Jajka z gniazdkami zabrali, jaskółce podłożyli. Kra, kra, kra. Każdy w lesie dość ich ma. Smutnie kiwa głową, tato. Nie wie, co powiedzieć na to. A tym bardziej, że w tej chwili, jakby wszyscy się zmówili, że się tutaj spotkać mają. Przyszła szaba. Jesz i zając, i przed tatą wszyscy stają, przekrzykując się nawzajem. Taki zgiełk jest, taki hałas, aż się tacie kręci w głowie. Wreszcie wrona zaskrzeczała. Aaaa, niech pierwszy zając powie! Zając krzyknął. Drogi panie! Spuść swym chłopcom na nie, bo córeczkę moją małą wykąpali w wodzie Całą! Mało jej nie utopili! Łukaszka to ich w tej chwili tak nie może dalej być! Brona na to! Idź ich, bić. Potem jesz, tak mówić zaczął. Zrób coś, wasz ważność, z dziatwą twoją. Przez twych synów ptaszki płaczą i zwierzątka ich się boją. Psocą coraz więcej, częściej. Tato aż zacisnął pięści. Tupnął nogą z groźną miną. Brwina marszczył, pas odpina. A, ja, nic po nie. Raz z tym muszę zrobić koniec. Cały tydzień z każdej strony skargi, jeża, żabki, wrony, króla pszczółek lub wiewiórek. Kto żyw, skarżyć na nich idzie. Takim wygarbuję skórę, że nie będą siedzieć z tydzień. Tak nie może dłużej być. Każdy chce w spokoju żyć. Nie ma spokojnego dnia, kła kła Tu coś zbroją, tam coś psocą, straszą, wednie budzą nocą, niszczą pracę, burzą domki, depczą grzyby i poziomki. Zamiast cicho iść po lesie, każdy biegnie, każdy drze się, kła Każdy już ich dosyć ma! Niemożliwa banda trwa! Kła-kła! ta zły na swą gromadę, którą widzi coraz rzadziej. Zwołał familijną radę, niech mu rada coś poradzi. W pokoiku abecadła, po południu podczas święta, sna rodzinka się rozsiadła, uroczysta i nadęta. Dziadek, babcia, stryjcio, wujo, ciotki, kumy i krewniacy od południa debatują, jak nauczyć dzieci pracy. Mamy sadło obłażliwe i sam przez to dzieci psuje. Przecież to jest niemożliwe. Z groźną miną mówi wujek. Twoje dzieci to łobuzy. Nie słuchają starszych wcale. Mówi ten i tamten kuzyn. Tak, tak. Wzdycha babcia z żalem. Cóż to, rady nie ma na nie. Spuścić chłopcom tęgiel Stryj zawołał gniewnie na to. Oddać je do internatu! Nie wypuścić miesiąc z domu! To im także może pomóc! Jeśli nie da ci skończone! Krzyczą ciotki oburzone. Coraz większy krzyk się stawał, lecą rady jak z rękawa. Tak przez godzin sześć bez mała Ciotki, stryjki i wujowie radzą, czyniąc taki hałas, aż się tacie kręci w głowie. I już myśli zbiera z trudem, a wie tyle, co i w przódy. I znów radzą młodzi, starzy. Nagle dziad, co z dala siedział, głośno niuch tabaki zażył, kichnął, <śmiech> prychnął i powiedział... Szkoda tylko nerwów waszych. Nic nie będzie z takich rad. Przecież chłopców nie nastraży, żadna kara, żaden bat. Chłopcy jeszcze bardzo młodzi, a z tych karby każdy kpił, że sławolni nic nie szkodzi. Czy z nas, który lepszy był? Chciałbym jednak tacie pomóc, więc mu dam tatę. Wypraw, tato, chłopców z domu. Niech po i idą w świat. Stary bur sosnowy Leśny świat Spowity ciszą Na kwiatuszkach kolorowych Pstre motylki się Wyszedł żuczek Na słoneczko Dzięcioł dziobem stuka w korę A pod drzewem niedaleczko Rośnie wolno Muchomorek W dżungli jagód i borówek Maszeruje armia mrówek Nagle jakby bomba padła, tak zatrzęsło starym lasem, To dzieciarnia abecadła pędzi z krzykiem i hałasem. Pierwszy biegnie, a na przedzie Jest najstarszy, więc prym wiedzie. nim beco ma dwa brzuszki, Łapie w czapkę małe muszki. Te za nimi biegnie z wędką, te jagódki zbiera prędko Ewraz, wraz z F co ma dwie łapki Pogubili w lesie czapki Już za nimi dalej nieco gdzie i H pod rączkę lecą I skaleczy łóżkę w lesie Więc gojot na plecach niesie się. E L nierozłączna para Wszystkich się prześcignąć stara. Niesie patyk. em po drodze zrywa kwiaty. M, prośniuk, ty biegnie ścieżką. O, się toczy jak płećko. E, już drapał się na drzewo. Er, wesoło sobie śmiewo. Tes i te się bawią w konie, nu zaś po ścieżce goni. jak zwykle tańczy w lesie, e, na liściu żabkę niesie. Le Jak tak przebiegły dzieci las, czyniąc zamęt, hałas, wrzask, aż zmęczone i zziajane, zawitały na polanę. Tu się chłopcy zatrzymali, a zawołał. Moim zdaniem? Dziś nie warto już iść dalej. Odpoczniemy na polanie, obmyślimy lepiej sobie, co będziemy teraz robić. Już gromadka radzi cała. Czy zbudować w lesie szałas? Może zrobić zmgły latawiec? Może się wykąpać w stawie? Każdy jakiś projekt rzuci. Wtem się ozwał B, nieśmiało. Ja bym chciał do domu wrócić, bo już mi się jeść chciały. Lecz się M oburzył na to. Wracać? Nie myśl nawet o tym. W rzekł. Jak nas ujrzy tato, to nas zagna do roboty. K zawołał. Dema bzika. O zaś dodał. Ależ bracie, milej w lesie kozły fikać niż pomagać w domu tacie. Zresztą taka dziś pogoda, że na pracę czasu szkoda. Nie ma mowy o powrocie, więc nie krzyczcie moi złoci. Rzekł B. Na głód mamy radę, tylko na bok figle zbytki. Chodźmy sobie na obiadek do wiewiórki rudokitki. Na ulicy Sosenkowej, na parterze, w dziupli skryte, jest mieszkanko luksusowe wiewióreczki rudokitej. Pokój i spiżarka spora, wypełniona aż po brzegi. A w spiżarce, w wielkich worach leżą szyszki i orzeszki, bo wiewiórka rudokita jest ogromnie pracowita. Co dzień, zanim słonko spłynie, zanim pierwszy brzask zaświta, już orzeszki na leszczynie zbiera sobie rudokita. Dziś skończyła już swą pracę, właśnie miała iść na spacer. Gdy dzieciarnia wpadła do niej, Niby tabun dzikich koni, Wiewióreczka Rudokita Gości swych uprzejmie wita. Widać, że jest dzieciom rada Choć w mieszkaniu ciasno nieco Gdzie kto może, niechaj siada Ten na łóżku, ten na piecu Więc siadają chłopcy kołem Niezbyt im wygodnie siedzieć I szturchają się pod stołem Jak powiedzieć o obiedzie Wreszcie A Najstarszy z braci myśli Szkoda czasu tracić Wytarł nos Podciągnął spodnie chrząk. Kaszynor <kuh> rzekł nieśmiało. Wiesz, że jesteśmy trochę głodni. Może byś na mieść dała? Rudokita wprost przez chwilę własnym uszom nie chce wierzyć. Głodny? Przecież w lesie tyle rośnie jagu, trzyszek, jeżyn. Nawet tutaj za tą drogą jest polanka z jagodami. Tam się chłopcy najeść mogą, ile tylko zechcą sami. Chłopcy na to. Wielkie nieba! A ze zgrozą głową kiwa. Ileż się namęczyć trzeba, zanim jagód się nazrywa. Z, z, z, z mruknęli gniewnie. Mm. rudokita, z, z pewnie. Rudokita na nich patrzy, nie rozumie, co to znaczy. Czy to żarty? Czy to kpimy? Nie. Poważne mają miny. R z ponurą miną dodał. Nam na pracę czasu szkoda. M rzekł. Po cóż iść do lasu? Daj nam coś ze swych zapasów. Patrzą chciwie na spiżarnię. Rudokitę gniew ogarnia. Gniew i wielkie oburzenie. Pst, pst, pst, pst. To dopiero wstrętne lenie. Ja bym też się bawić chciała, lecz pracuję całe lato, żebym w zimie jeść co miała. Nie chcę was do pracy zmusić, ale przecież wszyscy wiemy, że pracować każdy musi. Kto próżnuje, ten nic nie ma. Choć w śpiżarni mam zapasy, ale teraz ich nie ruszę, chowam je na gorsze czasy. Przecież w zimie też jeść muszę. Wszystko skrzętnie się pozjada, kiedy ścieżki śnieg zawieje. Dziś jest lato, trudna rada. Kto się leni, to nie chnieje i choć pełna jest śpiżarka, nie pomogę leniom wcale. Nie dam wam jednego ziarnka. Idźcie szukać szczęścia dalej. Ksi. Taki kwiaty drzewa. Niedaleko tuż nad rzeką Cichuteńko słowik śpiewa. zastygł cały las bez ruchu I słowiczych treli słucha. Gdy wtem Puchu, puchu, puchu Groźnym głosem woła puchacz. Puchu, puchu Aż strach bierze Puchu, puchu aż las drży, zbudził zesnu snu nietoperze, zbudził sowy, zbudził ćmy. Już głęboka noc zapadła, gdy cichutko niby muchy biegną dzieci abecadła przez las ciemny, przez las głuchy. Nikt nie idzie z miną butną i choć kary się nie boją, jakoś im w serduszkach smutną i tak dziwnie im nie swoje. Biegnął prędko, ledwo dyszą, strach im trochę, mówiąc szczerze, aż H pierwszy przerwał ciszę. Co dziś będzie na wieczerze? A wykrzyknął. Mięso z szanem. B rzekł. Placki kartoflane? C zaś dodał. Każka manna. D się śmieje. Ryż jak z rana. E na grzyby ma apetyt, F. Zawołał. Zjem kotlety. Giełakomię się oblizał. Dla mnie pyzy, tylko pyzy. Hop. Jak zwykle. Groch z kapustą. I rzekł. Kaszę, ale tłustą. Jot zawołał. Ach, już widzę na talerzu kukurydzę. K. zgaduje. Klop z sałatą. El rzekł. W skórę da nam tato. El chce zupy cały talerz. M się nie odezwał wcale, N racuchy ze śmietaną, O kakao słodkie z pianą, P jagody albo barszczyk, R na barszczyk nosek marszczy, S powiedział. W domu czeka na nas misa pełna mleka, T chce jabłka lub poziomki, U chlebusia ze dwie kromki, W zawołał, żebyś wiedział że dostaniesz tylko śledzia. X na śledzia kręci głową. Yy, zje chętnie to i owo. Odrzekli na to. Zjemy wszystko, co na tato. S podrapał się po głowie. No, pomyślcie też troszeczkę, co nam tata teraz powie, że poszliśmy na wycieczkę. Pewnie nam nie przejdzie gładko. Szepnął A z żałosną miną. Jestem pewien, że nastatko statko dziś przywita dyscypliną. R. powiedział. Miałby rację, lecz nie zdąży lania dać, no bo prędko po kolacji pobiegniemy zaraz spać. Śpieszą się do domu chłopcy, wolą nawet dostać w skórę. Las jest dzisiaj taki obcy, taki straszny i ponury. Wtem... Nie topesz, przeląkł zuchów, bo im przebiegł koło głowy. Puchacz wrzasnął, puchu, puchu. W krzakach błysły oczy sowy. Ogarnęła chłopców trwoga, że aż pod im spływa z czoła. Pędzą przez las, co sił w nogach. Puchu, puchu, echo boła. Jeszcze troszkę. Już są blisko. Widać z dala domu progi. Już za chwilę zniknie wszystko. Niepokoje, strachy, trwogi. S wpadł pierwszy do ogródka. Nagle stanął. Co za żarty? Na drzwiach domu wisi kłótka, a nad kłótką wisi kartka. Kartka najdziwniejszej treści. Takie słowa w sobie mieści. Skoro nie chcą słuchać dzieci, Dom zbyteczny, mój dziadku. Idźcie sobie więc, gdzie chcecie. Życzę szczęścia, ściskania. Hmm. Myślą chłopcy. Czyżby tata figiel za pracy? No figie. na ze z No figiel, to żarty. Drzwi zamknięte na trzy spusty. Na drzwiach wisi straszna kartka, a dom no ciemny, cichy, pusty. Chłopcy stoją oniemiali. Nie pojmują tego wcale, że nie wejdą do mieszkania i że tato ich wygania i że jeść nic nie dostaną, ani wieczór, ani rano. Rzecz to smutna, lecz prawdziwa i choć chłopcy wielkie zuchy, Głośny szloch im się wyrywa, z ust padają słowa skruchy. Każdy prosi i zapewnia. Chcę być grzeczny, tak chcę pomóc! Wybacz tatku! Płaczą rzepnie. Wpuść nas dzisiaj! No wpuść do domu! Tatki nie ma, więc nie słyszy płaczu ani próśb dzieciaków. Tylko pośród sennej ciszy Puchacz poznał się za krzaku. Szkoda tu dłużej stać! Pufu! Tatko was nie chce znać! Pufu! Nie może wam pomóc! Pufu! Boga nie ma w domu! Pufu! Nie warto dziś ronić łez! Pufu! Za późno już na to jest! Puhu! Spóźniona dziś skrucha, trzeba go było słuchać. W głowach wam psoty, a od roboty to już z daleka każdy uciekał. Hurur. Ukarał was tato. Zasłużyliście na to. Hurur. Hurur. I miał rację stary puchacz, mówiąc dzieciom przykre słowa. Bo kto taty nie chce słuchać, musi za to pokutować.